MOLIUM Z Życia Mola Książkowego Rozdział 22 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej wszelkim pasjonatom książek. Osobom, które tak uwielbiają czytać, jak i o książkach rozmawiać. W sporej mierze jest to również audycja pamiętnikarska, jak lubię o niej mówić. Gdyż stanowi dla mnie rodzaj takiego głosowego, pamiętnikarskiego zapisu, w którym utrwalam własne, subiektywne przemyślenia, wrażenia dotyczące różnych lektur, spontaniczne dygresje, dorzucam ciekawostki różne na temat autorów, czy ogólnie na temat czytelniczej pasji i wszystko to razem wzięte tworzy mulium. Dotychczas wydałem już trochę tych rozdziałów. Jeżeli chciałbyś czy chciałabyś zapoznać się z tym, o czym opowiadałem w nich wszystkich, zapraszam do zgłębienia archiwum na łamach strony, której adres brzmi www.moliumpodcast.blogspot.com Molium pisane przez M jak Mariola na początku i na końcu, podcast pisane przez C moliumpodcast.blogspot.com A teraz już chciałbym przejść do konkretnych zagadnień dzisiejszego rozdziału. Dziś przygotowałem dla Ciebie dwa bloki tematyczne. Jednocześnie są to też tematy, o których chciałbym oczywiście opowiedzieć dzisiaj. Również właśnie gwoli tego pamiętnikarskiego zapisu. I opowiadać będę w temacie pierwszym, gdyż w temacie drugim będę bardziej, uwaga, uwaga, niespodzianka, rozmawiał. <śmiech> Będzie to bowiem zapis wywiadu, kolejnego wywiadu w Molium z kolejnym lektorem audiobooków. I tylko tyle zdradzę na ten czas, więcej rąbka uchylać nie będę, żeby była właśnie jeszcze niespodzianka. Hmm. W drugiej części Molium wywiad. A co w pierwszej? Hmm. W pierwszej kolejna książka, o której właśnie już teraz chcę Tobie opowiedzieć. Jest to książka, która początkowo wydawała mi się dosyć niepozorną. Poprzez tytuł, poprzez okładkę, która wyglądała dosyć tak hmm, dziecięco, była taką dziecięcą ilustracją. Nawet jeszcze nie młodzieżową, ona wyglądała dosyć dziecięco, powiem tak. Tytuł, tytuł też brzmiał tak lekko i niewinnie. Siedemnastolatek. Autorstwa Buffa Tarkingtona. Buff Tarkington, swoją drogą interesujące imię Buff. Pełne jego personalia to Newton Buff Tarkington. Dokładnie jak ten nasz Isaac Newton. Tak tu mamy Newtona, Buffa Tarkingtona i jego powieść 17 latek. Swoją drogą ciekawe, że właściwie zabierając się do twórczości tego pisarza od strony 17latka, nieintencjonalnie i nieświadomie um, nadgryzłem ową twórczość tak zupełnie z boku, z takiej strony zupełnie niefrontowej, że tak powiem. Bo istnieje zawsze jakaś frontowa strona, jakaś część twórczości danego pisarza, o której wszyscy wiedzą, albo o której większość słyszała. Jest to zazwyczaj ta część, która stała się najbardziej popularna, która poprzez tą właśnie popularność trafiła do tak zwanego mainstreamu, zrobiła się o niej głośno, wystarczająco głośno, na tyle, aby właśnie wystarczająco wiele osób o niej słyszało, aby pisało się o niej na Wikipedii, aby bardzo łatwo było wysperać informacje na ten temat na Google i tak dalej i tym podobne, żeby wszyscy kojarzyli danego autora najlepiej z tą jedną pozycją. I ciekawe wokół tego jest to, że często okroć, jeżeli pokusiłbyś się czy pokusiłabyś się o zrobienie tak zwanego researchu, czyli poszperanie, pogłębienie informacji na temat danego autor'a, to często, kroć, możesz odkryć, że to, z czego jest najbardziej znany, stanowi tylko wycinek jego twórczości, czy jego osobowości. Hmm. I to jest najbardziej fascynujące w robieniu researchy, że możesz poprzez te researcha docierać do wielu informacji, o których nigdy wcześniej nie słyszałeś czy nie słyszałaś i mogą Cię te informacje zaskakiwać. Możesz odkrywać zupełnie nowy świat, czy wręcz światy, rzeczy o danych pisarzach, o których nikt wcześniej nie mówił, nie wspominał. Dlatego, że właśnie opinia publiczna zwykle koncentruje się na tym właśnie jednym wycinku, którym udało się zdobyć hmm, wystarczająco dużo światła, że tak powiem. Czyli po prostu na który to wycinek, to światło społeczeństwa padło. To często się dzieje za sprawą różnych prestiżowych nagród. Dany pisarz dostanie powiedzmy nagrodę za jakąś konkretną powieść. No i już jest generalnie znany za tą powieść. Ale co tam generalnie innego napisał, to już nierzadko potrafi bardziej leżeć w cieniu. Gdzieś na drugim, trzecim, dalszym planie. Już nie mówiąc o innych jego aktywnościach, co ten pisarz robił poza pisaniem, lub powiedzmy, co pisał poza powieściami, o ile coś pisał, a też nierzadko okazuje się, że tak jak najbardziej hmm. potrafił pisać coś więcej. Także ten temat research stanowi sam w sobie bardzo duży emocjonujący potencjał. I teraz jeżeli chodzi o wspomnianego Bufa Tarkingtona, to ja nieświadomie zabrałem się do tego pisarza, tak bardziej właśnie z boku, nie od frontowej strony, gdyż Buff Tarkington jest znany przede wszystkim z zupełnie, z zupełnie innych tytułów niż ta książeczka niepozorna, 17-latek. Hm. Ja o tym więcej opowiem nieco później. Natomiast. Teraz chciałbym skoncentrować się na tej właśnie niepozornej książeczce, o takiej dziecięcej okładce. Myślałem, że to będzie takie hmm, um, niewinne i zastanawiałem się. Zastanawiałem się, tak jak może się zastanawiać każdy, kto podstawową biografię sobie przeczyta tego autora i um, dotrze do daty wydania tej powieści, Połączy kropki i zda sobie sprawę z tego, że autor był już bardzo, bardzo po wieku nastoletnim, kiedy wydał tą książeczkę. A więc można by się zastanawiać, na ile perspektywa nastolatka była jeszcze dla tego autora żywą i dostępną, żeby odwzorować ją w swojej powieści. Mogło być to dla niego jakimś wyzwaniem. Mogło wyjść to mu sztucznie, mogły być to co najwyżej marne próby, marna imitacja, a mogło mu to wyjść dosyć zgradnie, wiernie, może nawet perfekcyjnie, czy zdumiewająco, a może coś pomiędzy. Jak mu to wyszło? Odwzorowanie perspektywy nastolatka, bo myślę, że spokojnie moglibyśmy założyć, że książka pod tytułem „Siedemnastolatek” jest o siedemnastolatku. No i faktycznie to założenie się sprawdza, to jest książka, której głównym bohaterem jest siedemnastoletni chłopiec Willy, hmm, który w dodatku, w dodatku jest właśnie rychło, rychło wpada właściwie w opały swojej pierwszej miłości czy pierwszego zauroczenia jakkolwiek to określi. I to jest dopiero wyzwanie dla autora. Można by się domyślać, nie tylko odwzorować wiernie, przekonująco perspektywę nastolatka, ale jeszcze odwzorować wiernie i przekonująco perspektywę zakochanego nastolatka. To już w ogóle wypas totalny i dosyć interesujące doświadczenie sprawdzić, jak mu to wyszło. Hmm. Tak w losowej kolejności zupełnie, mówiąc o moich indywidualnych wrażeniach czy odczuciach z tej książki, mogę powiedzieć, że ona mnie rozbawiła. Udało, udało jej się mnie rozbawić i to niejednokrotnie. Dlaczego postanowiłem to zaznaczyć? Dlatego, że rzadko generalnie mam do czynienia z książkami, którym się to daje. A jeżeli już któraś to czyni, to poczytuję to sobie za taki bardzo duży plus, bardzo istotny, znaczący plus dla tej konkretnej pozycji, że jej się udało mnie skutecznie rozbawić, także że się zaczęła śmiać na głos po prostu. W tej książeczce było co najmniej kilka takich scen epickich, które mnie totalnie rozbawiły, ale warto zauważyć, czy zaznaczyć, że w sporej mierze jest to zasługą charakterystycznego stylu, w jakim Autor tą książkę napisał, i tutaj się właśnie objawia jego geniusz w moich oczach. Dlatego, że w moim odczuciu, autorowi, tą perspektywę siedemnastolatka, czy też zakochanego siedemnastolatka, udało się hmm, oddać wybornie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wybornie mu się to udało zrobić, jak wybornie mu się udało tego dokonać, jak bardzo hmm, autentycznie, że tak powiem, to jest niesamowite Praktycznie. Ja byłem zdziwiony. Ta książka świetnie, świetnie ożywia pamięć, można by tak rzec. Jeżeli cofnąć się do um, własnych doświadczeń z tamtego okresu i tak porównać, albo ze zbliżonego okresu, można coś w tym odnaleźć, potencjalnie jakieś wspólne mianowniki. Ja jestem pod wrażeniem, dlatego, że nie spodziewałem się, że ta perspektywa będzie aż tak bardzo charakterystyczna. I dopiero po lekturze tej książki zdałem sobie sprawę, jakiej skali tak naprawdę to było wyzwaniem dla pisarza napisać tę powieść. Hmm... Chociaż z drugiej strony, jeżeli wyszło mu to tak wyśmienicie, to może nie było to dla niego wyzwanie w ogóle. Może on po prostu miał taki talent, taką wyobraźnię. Może był wiecznie takim dorosłym dzieckiem. Może miał to w sobie i dlatego było dla niego to tak łatwo dostępne. Hmm. Jak to wie, w każdym razie doświadczyć tego, jak mu to wyszło, to na swój sposób co najmniej bardzo interesujące przeżycie. Dla mnie było co najmniej bardzo interesującym. Biorąc pod uwagę tę specyficzną perspektywę um, głównego bohatera, który ma bardzo specyficzny charakter, wydawałoby się z jednej strony, z jednej strony mi się wydawało, że główny bohater, ów Willy, ma bardzo specyficzny charakter, z drugiej jednak strony hmm, właściwie Myślę, że to jest zasługa tej wspomnianej już nastoletniej, charakterystycznej perspektywy. Myślę, że to z drugiej strony wcale nie jest żadna unikatowość, tylko bardziej coś, co często, występuje u nastolatków, nie chcę generalizować, nie chcę uogólniać, ale faktycznie może się okazać, że przynajmniej nierzadko rzeczy, które ilustruje w swojej książce, był w Tarkington, są znane, czy były znane dla wielu z nas. Hmm. Taka ciekawostka. Więc z jednej strony mamy to takie ciekawe odświeżenie perspektywy nastolatka, zakochanego nastolatka. Z drugiej strony mamy bardzo interesującą narrację. Bardzo interesujące podejście autora, narratora w tej powieści, który, hmm, który objawia przed nami Swoiste, swoiste poczucie humoru. Można, ja, ja byłem w ogóle pod wrażeniem, obserwując tego narratora, to właśnie w spory mierze za jego sprawą ta książka mnie prawdziwie rozbawiła. Byłem pod wrażeniem obserwując narratora w związku z tym, że był on, czy jest on daleki od narratora takiego obiektywnego, bezstronnego, bardziej Bardziej to wygląda tak, jakby hmm, ów, narrator sam się po prostu dobrze przy tym wszystkim bawił, zmyślnie różne rzeczy podpowiadał, podsuwał, puentował, hmm, ujmował, że tak powiem, w taki bardzo charakterystyczny sposób. Um, hmm, komicznie to wyszło, ale w takim pozytywnym znaczeniu komicznie dzięki temu ta książka ma duży potencjał uśmiechu. Można się dobrze pośmiać podczas jej lektury. Um, hmm. Myślę, że poprzez to będzie też dobrą lekturą, jeżeli faktycznie chcesz sobie poprawić nastrój, powiedzmy, to też się przyda. Jest to książeczka, która może dosyć skutecznie to zrobić, tego dokonać. Wracając do Fabuły. Siedemnastoletni hmm. chłopiec, który w ogóle już te, który, który się właśnie co ma za chwilę już zakochać czy zauroczyć, jakkolwiek spojrzeć. Pierwsza taka właśnie przekora w tej książce polega na tym, że kiedy poznajemy Williego, to poznajemy go jako osobę, która utrzymuje, że nie chce mieć z dziewczętami nic wspólnego i w ogóle nie jest nimi zainteresowana. Willi hmm. ma inne priorytety, inny jakby cel w ogóle to, to może zostawić dla innych takie, takie gadżety czy hmm, trywialności, natomiast on będzie poważnym, dojrzałym mężczyzną, bo przecież już wchodzi w ten wiek, więc więc e, nie miłostki jakiejś dziewczynki mu w I ta przekora pierwsza polega na tym, że to się bardzo szybko zmienia. To się bardzo szybko zmienia i właściwie to mogłoby zaskakiwać, tak już po przeczytaniu całej powieści, że ani razu, o ile pamiętam, ów Willy nie zdał sobie z tego sprawy, że zmienił zdanie i to radykalnie, że mu się po prostu to tak radykalnie zmieniło. On się po prostu nagle znalazł jak gdyby w innym świecie. Do czego doprowadziło spotkanie Panny Prat, czyli głównej niejako bohaterki przedmiotu jego zainteresowania źródła jego właśnie co hmm, roznieconych uczuć. Panna Prat nowo przybyła do miasta osiemnastoletnia hmm, bodajże dziewczyna, hmm, która przyjechała sobie trochę pobyć w miasteczku, w którym Willy mieszkał. Hmm. I kiedy Willy natknął się na nią po raz pierwszy, to odmieniło literalnie jego życie, jego stan ducha, zawładnęło nim, wpadł w swoisty trans. Hmm. I od tej pory zaczyna się właściwa taka już akcja powieści, całe studium tego właśnie transu swoistego, Williego który nie jest tylko i wyłącznie takim zakochaniem czy zauroczeniem, ale jeszcze jest przede wszystkim integralnie zmieszany z tą jego charakterystyczną bardzo perspektywą nastoletnią. Bardzo, bardzo charakterystyczną. Jestem pod wrażeniem, jak charakterystyczna to jest perspektywa. Czasem można by nawet odnieść wrażenie, że potrafi frustrować tu i Łudzie, ale czasem potrafi wręcz genialnie rozbawiać. Jeszcze biorąc pod uwagę tą bardzo zmyślną narrację, która świetnie to wszystko przedstawia, ujmuje, obrazuje, to mamy książeczkę hmm. bardzo pozytywną i bardzo autentyczną z drugiej strony. Co dalej, jeżeli chodzi o fabułę? Fabuła generalnie przedstawia te dzieje, dzieje Williego i Panny Prat, właściwie dzieje jego samotnej adoracji. Hmm. Przedstawia również całą konkurencję, bo oczywiście i ta się pojawia. Do Panny Prat startują również inni młodzieńcy. Hmm... Gdyż ona, jak tylko przybywa do miasteczka, zostaje jego gwiazdą rychło. W ogóle wzbudza, wzbudza powszechny podziw innych młodzieńców. Myślę, że też podają ten sam prawnik, po prostu. Zawładnęła ich sercami. A sama panna Prat, też jest na swój sposób charakterystyczna dosyć. W ogóle Willy czy hmm, on od razu miał 17 lat? Chyba tak. Ale panna prad niby starsza, niby starsza, a właściwie, kiedy po raz pierwszy się nam natknąć i tak stykają raz po raz, coraz dalej z na który można od, odnieść zupełnie sprzeczne wrażenie, że nie mamy do czynienia z 18-letnią, dziewczyną, lecz o, z dziewczynką powiedzmy, hmm. o wiele młodszym, z kimś o wiele młodszym, dlatego że panna Prat ma taką specyficzną manierę he, takiego zdziecinnienia, udowonego celowo zdziecinnienia. To jest jej, he, hmm, jakby to powiedzieć, imię, który sobie sama wykrowała, który można się domyślać, że lubi. i tak sobie. Ten imidż dziecinny czy dziecięcy praktykuje w towarzystwie swojego ukochanego pieska, Slopita, który też odpowiada za kilka zabawnych co najmniej scenek w powieści. Więc mamy tą taką dziecinną pannę Prat, mamy całą grupę tak naprawdę zawładniętych jej aurą adoratorów oraz mamy gdzieś tam na dalszym planie obserwujących to wszystko zdumionych dorosłych, a czasem wręcz <śmiech> zrozpaczonych w ogóle. Tutaj pan domu, w którym zatrzymała się panna Prat, jest świetnym, świetnym przykładem zrozpaczonego obserwatora sytuacji. On w ogóle też bardzo się przysłużył, jeżeli chodzi o rozbawienie mnie skuteczne podczas lektury tej powieści. Rewelacja, gdyż on stanowi taki odizolowany głos sfrustrowanego rozsądku, który dawno pozbył się cierpliwości i po prostu nie może na to wszystko patrzeć, na tych zawładniętych, w ogóle zahipnotyzowanych nastolatków nie może płacić na to z dzieci i z dzieci miał pan frat. po prostu ma już tego wszystkiego dosyć, <śmiech> ale z drugiej strony musi z tym wszystkim żyć, gdyż um, tego wymaga gościnność, um, tego wymaga pewna kultura pan domu, czy jakkolwiek. Hmm. ale nie tylko on obserwuje to wszystko z zewnątrz, mamy też innych, mamy jego um, rezolutną małżonkę która wydaje się to wszystko darzyć zrozumieniem pewnym, podobnież co do mamy samego Williego, która również hmm, wydaje się mieć do niego jakieś zrozumienie i nawet nawet, nawet ciepłe uczucia, trochę wyrozumiałości. Odwrotnie do jej znowuż męża, który podobnie do pana domu, w którym zatrzymała się pan na prac, ma więcej takiego dystansu i sceptycyzmu co do tego wszystkiego. Czyli kobiety tak podsumowując wydają się bardziej empatyczne i bardziej wyrozumiałe dla Williego i dla całego tego hmm, zamętu, jaki się w miasteczku rozpościera od czasu pojawienia się młodej pratówny. Natomiast mężczyźni, mężczyźni są delikatnie mówiąc zdystansowani. Od, od dystansu, od takiego standardowego dystansu po wręcz właśnie zdesperowaną rozpacz. <głos> Oj, to, to się niesamowicie czytało i obserwowało. Przypomina mi się jedna z epickich scen, kiedy na werandzie domu, w którym panna prac gości grupa młodzieży włącznie z nią sobie śpiewa, śpiewa jakieś tam, jakąś tam jedną, chyba nawet piosenkę w kółko. No, po prostu jeden wielki trans hipnotyczny. Myślę, że trudno to przedstawić w opisie. To, tego trzeba doświadczyć po prostu czytając tą książkę. Czytając lub słuchając, gdyż gdzieś tam jest też dostępna w formie audio. Hmm. Narracja, narracja bardzo, bardzo to wszystko umiejętnie podkreślił jak już mówiłem i puentuję. Hmm. Jak tak myślę dalej o fabule, ja się zastanawiałem początkowo, to jest w ogóle z tą drogą też interesujące, że podobnie jak z ludźmi, tak i z książkami, można mieć zupełnie inne wyobrażenie na temat powieści, na podstawie samego tytułu, czy jakichś z informacji, do których się dotarło jeszcze przed jej lekturą, niż yy, informacje, które się już ma, czy całe to doświadczenie po jej zakończeniu. Hmm. Ja jeszcze przed czytaniem 17-latka spodziewałem się, że będę miał do czynienia z rozkwitem, czy rozwojem jakiejś relacji, Miłości, rodzącej się, czy może nie tyle miłości, co choćby za uroczenia, rodzącego się pomiędzy dwojgiem nastolatków, właśnie, um, którzy będą się tam obecnie spotykać, się wyznawali z nimi miłość. Takie od tym rzeczy. Ja się tego spodziewałem, natomiast otrzymałem coś zupełnie innego. I właściwie, hmm, ja wiem, zdradzić, nie zdradzić. Myślę, że zdradzę, spoileruję trochę i powiem, że, że przez całą tą książkę Willi z panną prac w ogóle nie są parą. Nie zostają parą. Nie chodzą ze sobą. Nie wyznają sobie uczuć generalnie. To znaczy abstrahując, że Willi w którymś momencie faktycznie te uczucia je wyznaje. No okej, okay, dobrze. Ale to nie doprowadza do, do tego, że zostają parą. Nie doprowadza też do tego, że zostaje porzucony, jeżeli tak przypuszczasz. Nie, pan naprawdę w ogóle ma takie ciekawe podejście, które polega na tym, że ona bardziej go Ona mi się teraz, jak o tym myślę, kojarzy ze Scarlet, z młodą Scarlet, przeminęły z wiatrem z początkowych scen, hmm, kiedy zostaje przedstawiona, czy to w książce, czy w ekranizacji. Scarlet, właśnie, też była tam. Tak mi się kojarzyła, jako właśnie taka młoda kokietka, która, której bardzo odpowiadało mieć całą rzeszę adoratorów wokół, nie wybierając szczególnie, nie ograniczając się szczególnie do pojedynczego mężczyzny. Hmm. Kokietki model, której odpowiada posiadanie całego dostępu heh, wielbiących ją adoratorów. I ta panna Prat ta dziecinna panna pracy wydaje się mieć takie hmm, tendencje do właśnie takiego kokieteryjnego podejścia z tym takim hmm, pragnieniem posiadania dostępu całej adoracji. No i jej się to udaje bardzo skutecznie, jak już powiedziałem, swego rodzaju fenomen, hmm, i z biegiem, na której powieści obserwujemy cały ten jej pobyt w miasteczku, który się przedłuża ku przerażeniu pewnych osób obserwujących to z dystansu. Natomiast ku wielkiej uciesze innych, bardziej znacznie zaangażowanych w to wszystko, czyli można się domyślać oczywiście o Williego i jego kompanów, którzy notorycznie ze sobą rywalizują gdzieś tam o jej względy. Hmm. Obserwujemy to wszystko, jak to się wszystko ładnie rozkłada. Um, hmm. Obserwujemy pewne wiekopomne zdarzenia, takie jak na przykład przyjęcie w domu Williego zorganizowane na cześć Panny Prat. Hmm. O ile dobrze pamiętam. Bardzo interesujące przyjęcie, na którym zabrakło jednej z kluczowych postaci. <gryzny> Czyli samego Williego. zgrozu, <gryzny> Ale jak do tego doszło, to też w ogóle hmm, bardzo interesujące. Jak najbardziej zainteresowanej osoby mogło tam zabraknąć? Która tylko czekała, dla której to była idealna okazja przecież. Hmm, świetna też, yy, pyszna historia. Czy też yy, inna epokowa Wila, inne pokoły w tej książce, to taki piknik, na który bohaterowie się wybierają w którymś momencie, piknik, na który trafia też jakiś krewny, jednego z młodych adoratorów, zaproszony, zaproszony przez niego, co się szybko okazuje, że nie było dobrym pomysłem, gdyż ów krewniak okazuje się być takim bardziej typem przemążałego macho, który wie, jak ma no po prostu, inaczej powiem, ma tę dobrą nawijkę i no i on szybko, że tak powiem, jakby korzystając z własnych atutów, że jest silniejszy i ma gadany, to szybko przechwytuje pannę brat w swoje ręce ku niezadowoleniu całej reszty. Więc, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, w której z potencjalnie atrakcyjnego pikniku robi się taka bardziej troszeczkę tortura dla, dla wielu hmm, jego bohaterów. Co dalej? Co dalej mi się przypomina jeszcze? Czy, czy o czymś chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o tą ksiączkę? Hmm. Myślę, że nie chcę za bardzo wnikać w fabułę, gdyż sam autor opisał ją najlepiej i ja mogę tylko powiedzieć, że ta książka była dla mnie bardzo autentyczna, świetnie napisana i jestem pod wrażeniem tego, jak jak zmyślnie, że tak powiem, Zostało to wszystko skonstruowane przez autora. Jeżeli chodzi o sam jego styl, można się domyślać, że autor ma dosyć duże poczucie humoru, dosyć udane i świetnie to potrafi przekazywać między wierszami w swoich opisach, w swojej całej narracji. Hmm. Więc jeżeli Chcielibyśmy dodać sobie uśmiechu, czy powspominać przy okazji, czy powiedzmy po prostu doświadczyć takiego zjawiska pierwszej miłości, czy pierwszego zauroczenia w nastoletnim życiu, to jest to dobra lektura. Tak sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o jej autora, Buffa Tarkingtona, to tak jak powiedziałem wcześniej, on jest generalnie znany z zupełnie innych tytułów. Tych zresztą powieści napisał całkiem sporo. Ja byłem pod wrażeniem, odkrywając skalę jego literackiego dorobku, ale 17 jak jest gdzieś bardziej na dalszych planach, gdyż um, największym uznaniem cieszą się inne jego prace, poprzez to, że dostały właśnie one jakieś tam um, prestiżowe nagrody, tak jak mówiłem wcześniej, przez co weszły do tak zwanego mainstreamu, stało się o nich głośno i tak dalej. Co bym chciał powiedzieć o buffy Tarkingtonie i w ogóle o, jeszcze, jeszcze o tej książce, hmm, gdyż sporo zebrało się z ciekawostek. Przede wszystkim jedna rzecz mnie zaciekawiła i tak się zastanawiałem, czy powiedzieć o niej teraz, czy powiedzieć o niej później. Natrafiłem na intrygujące cytaty w tej książce i sięgnę teraz do, do, do notatek, żeby je tobie przeczytać. I po czym wyjaśnię, dlaczego one mnie zaintrygowały. Cytaty, których bym się nie spodziewał w ogóle w tej powieści. Hmm, hmm, hmm. Cytaty idą tak. Prorocy starożytni trafnie przepowiedzieli przyszłość. Uprawiali ze znaczną łatwością ową sztukę, od tego czasu częściowo tylko odkrytą ponownie przez Maurycego Meterlinka, który dowodzi, że przyszłość istnieje równocześnie z teraźniejszością. Hmm. Czy inny cytat? Obserwując monotonne i regularne zachowanie się Słońca, człowiek miał niedorzeczny pomysł, a mianowicie wynalazł czas. Brnąc jeszcze dalej w niedorzeczności, człowiek rzekł, tyle a tyle będzie wynosił dzień, tyle a tyle będzie wynosił tydzień. Wszystkie tygodnie będą równej długości. Hmm. Ten cytat tak... Yy... No marginesie właśnie dobrze ilustruje to pożycie humoru autora, to co on przekazuje między wierszami, mówiąc na przykład, że obserwując monotonne i regularne um, zachowanie się słońca, człowiek nie niedorzeczny pomysł, <śmiech> a mianowicie wynalazł czas. Brnąc jeszcze dalej w tej niedorzeczności człowiek to żywne. i tak dalej. No to, to dobrze, dobrze ilustruje hmm, to podejście autora do tego. Ale o co chodzi z tymi cytatami? Hmm. I przede wszystkim jeden z tych cytatów, ten pierwszy, który przeczytałem, teraz mi się tak przypomniało, on się wiąże z takim też dosyć interesującym motywem w tej powieści, mianowicie co się okazuje prawdziwą miłością Williego, właściwie kto? Kto się okazuje prawdziwą miłością Williego finalnie, to też jest na swój sposób przekorne, przy czym do tej informacji dochodzimy dopiero u kresu powieści. Dopiero na jej samym końcu autor um, urzeka nas zupełnym, jakby zwrotem akcji, w <śmiech> zupełnie nieoczekiwanym kierunku. Gdyż przez, przez całą powieść, generalnie, tak jak już mówiłem, śledzimy tą relację, Panny Prat yy, yy, zafascynowany nią William. Mamy, mamy tą grupę adoratorów, mamy tą grupę obserwujących odrosów i tak dalej. Wszystko generalnie jest na ten temat. Natomiast u kresu dowiadujemy się czegoś bardzo zaskakującego. Um, przez chwilę mamy wgląd w przyszłość i hmm, dowiadujemy się tożsamości prawdziwej miłości Williego, którą, jak możesz się domyślać, nie jest jednak wspomniana Panna Prat. Hmm. Ciekawe, co by sam Willi na to powiedział, gdyby mu to przekazać w tamtym czasie. Hmm. Pewnie powiedziałby, że to jest niedorzeczne. W każdym razie, albo by powiedział, o Bogowie, jak on to zwykł mówić. Hmm. W każdym razie, um... Dlaczego jest to interesujące? Dlatego, że z perspektywy czasu autor ilustruje, jak, czy podaje po prostu przykład sytuacji, jak koleje losu potrafią być zupełnie nie do przewidzenia. Jak potrafią być... Hmm, potr jak można trudno się domyślić tego, co będzie dalej, że tak powiem. Rzecz, która jest dzisiaj, może być zupełnie czymś innym w przyszłości. Jakaś, powiedzmy, niepozorna kwestia może, może w przyszłości się okazać, że to właśnie ta drobnostka grała fundamentalną jakąś rolę. I z, takim, z ilustracją tego fenomenu życiowego, które myślę, że może się zdarzać w życiu u każdego z nas, Mamy do czynienia w tej powieści właśnie z zupełnym takim nieoczekiwanym zaskoczeniem. To jest taka wisienka na torcie w, w tej książce, którą nas autor obdarowuje. Taka właśnie zupełnie niepozorna rzecz, zupełnie nieoczekiwana, nawet nie tyle niepozorna, co nieoczekiwana. Kto zostaje prawdziwą miłością Williego? To jest niesamowite. Można, można mieć no, duże efekt wow z tego. Ale jeżeli chodzi o te cytaty, to te cytaty mówią o czasie, o istnieniu. Hmm. Konkretnie mnie zainteresowało, zainteresowały mnie te słowa wspomnienia niejakiego Maurycego Meterlinka, który dowodzi, że przyszłość istnieje równocześnie z teraźniejszością i teraz ja mam taki pogląd na temat czasu między innymi który można by właśnie w ten sposób opisać że przyszłość istnieje jednocześnie z teraźniejszością to jest szerokie zagadnienie na zupełnie osobną całą audycję o ile nie na cykl audycji zagadnienie jak można postrzegać czas części osobom może się kojarzyć z filozofią, części z metafizyką, jakkolwiek. W każdym razie mówiąc najkrócej, ja postrzegam czas jako rodzaj iluzji, złudzenia optycznego, a koncepty przyszłości, przeszłości, teraźniejszości w moim postrzeganiu czasu są również iluzoryczne, są rodzajem skrótu myślowego i to, co zwykliśmy uważać za ową przyszłość, przeszłość i teraźniejszość, według mnie faktycznie istnieje jednocześnie, jak gdyby. Jest równie realne, rzeczywiste. Hmm. Jest to tu i ówdzie określane czasem mianem tak zwanego eternalizmu, który hmm, włącza w siebie między innymi właśnie takie postrzeganie czasu w opozycji do takiego stereotypowego, linearnego postrzegania, chronologicznego, gdzie jedyne, co jest rzeczywiste, to jest chwila obecna, chwila teraźniejsza, natomiast to, co było, to co nazywamy przeszłością oraz to co jeszcze się nie stało, czyli to co nazywamy przyszłością, te rzeczy nie są uznawane za rzeczywiste. Gdyż jedne już nie istnieją, a drugie jeszcze nie istnieją. Więc w opozycji do takiego konwencjonalnego postrzegania czasu istnieje w tej przestrzeni postrzeganie czasu w taki niekonwencjonalny sposób, w którym przyszłość, przeszłość i teraźniejszość istnieją jednocześnie. Zaskakujące? Hmm. Możesz to bardziej zgłębić, jeśli chcesz. Pojawia się ten koncept w wielu, wielu miejscach. Między innymi dobrym hasłem na zrobienie research na ten temat jest wspomniany eternalizm. Szczególnie jak znasz język angielski, możesz dotrzeć do, do wielu, wielu materiałów na ten temat. W każdym razie wracając do do siedemnastolatka bufa Tarkingtona, to w tym cytacie jest wspomniane nazwisko hmm, Maurycego Meterlinka. I tu mi się zapaliło światełko, że tak powiem, żaróweczka nad główką, gdyż um, dawno, dawno, dawno temu, czytając książki, podjąłem pewną decyzję. Było to w czasie, w którym Nowe lektury pozyskiwałem głównie z biblioteki, o wiele rzadziej gdzieś tam z, od innych osób pożyczając. Głównie generalnie chodziłem sobie do biblioteki i praktykowałem taką postawę wolnego strzelca, wygrając różne rzeczy, nierzadko jak leci, co mi tam w rękę wpadło. Uwielbiałem też przy okazji tego procederu nie kierować się zupełnie okładką, Potrafiłem mieć na przykład nawet wyraźną, wyraźną satysfakcję, wypożyczając książkę, która, której aparycja zewnętrzna wydawała się dosyć nieatrakcyjna. Powiedzmy, że był to jakiś tam opasły, bury, szary, jednolity tomik, którego nikt nie pokusił się... Zilustrować jakoś, zrobić jakąś ładną opłatkę elegancką, estetyczną, tylko po prostu wyglądało to bardzo nieatrakcyjnie, bardzo nieprzystępnie. Mi to dawało wyrazistą satysfakcję, że ja dawałem szansę takiej książce. I okazywało się najczęściej, że było to dobrym posunięciem. Że najczęściej nie jest winą książki to w jakiś sposób została wydana. Gdyż y, wydawcy, autorzy, no to... <grych> dwie zupełnie różne grupy wydaje biznes, a piszą artyści. więc A my czytamy książkę dla tych właśnie artystów, dla pisarzy, a nie dla, dla biznesu, czy nie dla wydawnictw. Więc książki, które są wydane w nieatrakcyjny sposób, też często okroć okazuje się, że mogą być dosyć interesujące i dosyć wartościowe. Więc porzucając taki Hmm. Takie, te, taką pokusę kierowania się atrakcyjną okładką czy atrakcyjnym wydaniem. Otrzymałem od życia dużo satysfakcji, ale wracając do tego, czym kierowałem się, dobierając sobie nowe książki, które chciałem z biblioteki wypożyczyć dla siebie do czytania, to było to bardzo właśnie swobodne, losowe, te, takie wolnostrzelcowe, że tak powiem. I w którymś momencie, w którymś punkcie czasu wdałem sobie sprawę, że czasami w książkach są wspominani inni autorzy, są przytaczane inne tytuły. Czasem autor danej powieści robi to wręcz ustami jednego ze swoich bohaterów. Przytacza tytuł jakiejś konkretnej, innej pozycji powiedzmy I w którymś momencie zdecydowałem, że to może być dobry punkt referencyjny dla mnie, punkt odniesienia, który mogę sobie skrzętnie zanotować, żeby wykorzystać w przyszłości, żeby jakby pójść tym tropem po nicce do kłębka, hmm, jak Alicja z Krajniczarów śledząc Białego Królika niejako, podążać za wzmiankami, za przytyczeniami tego rodzaju. I w ten sposób docierać do nowych lektur, w ten sposób je sobie namierzać, czy to konkretne książki, czy to wręcz twórczości całych autorów. Więc po tak robić? I od tamtego czasu z powodzeniem praktykuję tę taktykę do dziś. Stąd też, kiedy natrafiłem na wspomniane nazwisko, pana Maurycego Metrlinka w cytacie z 17 Adka, to już wiedziałem, że, że będę chciał zdecydowanie to zweryfikować. Tym bardziej, że dzisiaj robienie różnorakich research, czyli szperanie, docieranie do różnorakich informacji jest znacznie łatwiejsze niż w tamtych czasach, kiedy tą decyzję podjąłem, żeby obrać taką taktykę podążania za wzmiankami. Gdyż w tamtych czasach Internet w Polsce, o ile w ogóle był, to dopiero raczkował. Ja jeszcze wtedy nawet komputera nie miałem. Więc w tamtych czasach podążanie za wzmiankami było znacznie znacznie ograniczone. Dzisiaj jest to może nawet banalnie proste. Wystarczy sobie odpalić Google'a i poszperać uważnie. Można w ten sposób dotrzeć do mnóstwa informacji, nie ruszając się z domu w kilka chwil zaledwie. To jest swoją drogą fascynujące i fenomenalne. Jaki potencjał daje internet hmm. dla każdej osoby spragnionej informacji, spragnionej wiedzy. I teraz, jeżeli chodzi o tego Maurycego Meterlinka i o tą koncepcję czasu, temat czasu, postrzegania czasu jest dla mnie niezmiernie fascynujący i interesujący. Stąd bardzo ciekawiło mnie, czy Ów Maurycy Metterling naprawdę istniał, czy też może autor go wymyślił. Co się niby wydawało znacznie mniej prawdopodobne, no bo po co wymyślać nazwisko, ale jednak brałem pod uwagę, że może, może, a nuż, może jednak to była fikcyjna figura. Stąd postanowiłem postanowiłem zweryfikować. I kiedy Z pierwszą weryfikacją już szybko się zetknąłem, kiedy wpisywałem sobie cytaty z tekstu tej książki, w której natknąłem się na przypisy, gdyż ja tej książki słuchałem oryginalnie w formie audiobooka. Ale kiedy chciałem sobie wpisać cytaty, to spisałem je z wersji tekstowej, w której były jeszcze obecne przypisy i w przypisach do książki, znalazłem informację, że Maurycy Metterling to był belgijski pisarz żyjący w XIX wieku. Właściwie chyba tylko tyle o nim napisano, że był belgijskim pisarzem po prostu. No ale jeżeli znalazł się przypis na temat, na temat Maurycego, no to było już wiadome dla mnie, że tak to jest prawdziwa postać. A więc jednocześnie jest to ktoś, kto już w XIX wieku postrzegał czas w ten sposób bardzo niekonwencjonalny, nietypowy czy osobliwy, jak ja. I jak wiele innych, bo osób, które postrzegają czas w ten sposób, jest niemało na świecie. Ku hmm, mojemu zaskoczeniu. Początkowo kiedyś tam myślałem, że yy, ja sam tak mam, że, że czas postrzegam w w taki właśnie sposób, dopiero później odkryłem, że hmm, to jest widoczne w wielu różnych miejscach, niezależnych od siebie. Wręcz do tego stopnia, że ukuto termin specjalny na to, wspomniany eternalizm. Hmm, no ale XIX wiek? Wow! Dla mnie to już jest w ogóle odkrycie, zdać sobie sprawę, że już wtedy, a może jeszcze wcześniej nawet, um, ludzie doszli do takiego postrzegania. Co ciekawe, to, to jest dla mnie nadal bardzo interesujące i z tego rodzaju stanowi zaskoczenie. Hmm. Więc zgłębiłem pana Maurycego Meterlinka i o nim też powiem, a może od niego zacznę, ja wiem. Myślę, że mam pełną swobodę. No dobrze, no to myślę, że może skoro już, skoro już zacząłem o Maurycy, to o nim zacznę i sięgnę do notatek w których mam um, przedstawione te informacje pokrótce. I opowiem Ci więcej na temat Maurice'ego Mezerlinga, który postrzegał czas w ten sposób, już w XIX wieku. Momencik, momencik. O! Mam już notatki, przewijam. Hmm. Hmm. Sporo się tego zabrało. Tak, Maurycy meterlink. Dokładniej rzecz biorąc, żył on w latach 1862-1949. O! Czyli to nie był tylko XIX wiek, ale wręcz przełom. Ha, ha, ha. Faktycznie pisarz belgijski, ale tak bardziej wnikając w detale, to pisał również poezję, sztuki teatralne, jak i eseje. Hmm. I to pewnie w tych esejach zawarł, tak się domyślam, sporą część swojego charakterystycznego świata poglądu. I wiesz, ciekawa sprawa z tym Maurycem, gdyż mogłoby się tak stereotypowo wydawać być może, kiedy tak, słyszy, kiedy tak się zetknąć z taką właśnie zdawkową wymianką, że ona tutaj ktoś wspomina gościa, który w XIX wieku uważał, że czas, że przyszłość, przeszłość, teraźniejszość istnieją jednocześnie. To to, to to pewnie był jakiś dziwak albo jakaś osobliwość e, niszowa, bardziej hmm, ktoś niszowy. Nic bardziej mylnego. Kiedy dotarłem do e, głębszych informacji na temat Maurycego, bardzo się zaskoczyłem, gdyż e, dowiedziałem się na przykład że był on laureatem Literackiej Nagrody Nobla. <śmiech> w uznaniu za swój bogaty dorobek literacki, za równie bogatą wyobraźnię, jak i z drugiej strony za stymulowanie owej wyobraźni u swoich czytelników. Hmm. Więc y, laureat Nobla. Hmm. Wow. Y, to zrobiło wrażenie. I to właśnie on miał takie poglądy za które Nobla nie dostał. Podobnie jak Einstein zresztą nie dostał Nobla za to, za co tak naprawdę chciał, co było dla niego jego najbardziej wartościowym, czy godnym tego Nobla odkryciem. Taka przekora trochę. Czasem wychodzi. Hmm. Wracając do Maurycego, czerkając w notatki co ciekawego mogę o nim jeszcze powiedzieć, co mnie zaciekawiło, to to, że był prezesem PEN International, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy. No, taki okres w życiu, ale co mnie nawet bardziej zaciekawiło, to jego związki ze um, Stowarzyszeniem Badań Psychicznych, dokładnie się nazywa Society for Physical Research, czyli Stowarzyszenie badające zjawiska paranormalne. To w ogóle zaskoczenie dla mnie. Już totalne. Zjawiska paranormalne obok czytania książek są jedną z moich głównych i jednocześnie najstarszych pasji w tym życiu. I dowiedzieć się, że Maurycy był bardzo hmm, żywo zainteresowany. Na tym polu to jest dla mnie bardzo interesującą, bardzo interesującą ciekawostką. Nie dotarłem jeszcze do konkretnych informacji na czym polegała jego relacja z tym stowarzyszeniem. Być może on do niego należał, to jest przypuszczam dosyć prawdopodobne. Ja wspominam o tym stowarzyszeniu, dlatego, że on gdzieś tam w którymś ze swoich esejów o tym wspomina. Natomiast hmm, no i oczywiście obficie się wypowiada na temat różnorakich zjawisk natury nadprzyrodzonej. Natomiast nie wiem, czy on był oficjalnym jego członkiem, czy może jakoś tam pozycję zajmował, czy coś. Tak jak powiedziałem, myślę, że, że to jest dosyć prawdopodobne. To jest dla mnie dosyć, dosyć, dosyć, dosyć interesujące i faktycznie znacznie bardziej uwiarygadnia fakt, że tak, to mogła być osoba, która faktycznie mogła mieć takie specyficzne postrzeganie czasu. To nabiera sensu. Hmm. Gdyż yy, to się często ze sobą jedno z drugim wiąże. Jeżeli zagłębiasz się w tematykę tak zwanych zjawisk paranormalnych, to siłą rzeczy docierasz do mnóstwa niekonwencjonalnych informacji, które nie przeszły jeszcze w tak zwany mainstream, czyli do oficjalnego nurtu. Nie mówi się jeszcze o tym w telewizji czy w radio. Natomiast te informacje są są dostępne, tylko trzeba je gdzie szukać i czego szukać. Okazuje się, że jest cały ogrom tych informacji i przez to można dotrzeć między innymi właśnie do takiego postrzegania czasu, gdzie kiedy pierwszy raz o tym słyszysz, to możesz się złapać na głowę i powiedzieć co, co to w ogóle takiego jest? Przecież to się wydaje nielogiczne, nierozsądne w ten sposób postrzegać czas, a kiedy to bardziej zgłębiasz, dochodzi do Ciebie, że bardzo wiele osób tak to postrzega i w tym bardzo wiele osób dosyć poważnych. Hmm. Także jest to zaskoczenie, dlaczego o tym nie słychać. A dlaczego trzeba się do tego dokopywać. Hmm. No Ale ważne, że to jest dostępne, że można do tego docierać. Jeżeli chodzi o tego Maurycego, to podobnie jak Buff Talkington, autor siedemnastolatka, dorobek literacki Maurycego jest obszerny i obfity. I ja jeszcze się będę z nim tu i ówdzie zapoznawał. Spróbuję to nieśmiało ponadgryzać. Póki co sobie to troszeczkę poprzeglądałem. Dotarłem do jednego z esejów Maurycego. I też mam w planach przeczytać cały. Hmm. Zapowiada się interesująco. Sporo, sporo napisał. Um myślił, miał w ogóle specyficzne postrzeganie sztuki czy gry aktorskiej. Hmm. Do tego wszystkiego można dotrzeć się zgłębiając, może o tym nie będę teraz bardziej opowiadał. Natomiast o czym chciałbym opowiedzieć, to taka ciekawa sprawa, że w którymś momencie w życiu kupił sobie zamek. Hmm. Kupił sobie zamek we Francji, a dokładniej w Nicei. Um, na Lazurowym wybrzeżu. Nadmorski, marmurowy zamek, który nazwał Castellamar. Właściwie tak będąc bardziej konkretnym, um, Wikipedia podaje, że on nazwał ten zamek w ten sposób. Natomiast ja dotarłem, robiąc głębszy research, do informacji, że tak naprawdę to jego żona wybrała tą nazwę. On miał zupełnie inny koncept, chciał nazwać ten pałac Bluebird, czyli niebieski ptak. Natomiast jego żona bardziej gustowała w tym Castel Lamar, cokolwiek to by miało znaczyć. Hmm. I, I stanęło widocznie na jej <śmany> propozycji. Hmm. Taka ciekawa rzecz, że Wikipedia nie dotarła aż tak precyzyjnie do tej konkretnej informacji. Bo w każdym razie, jeżeli chodzi um, hmm, chociaż, chociaż teraz patrzę w notatki i, nie, i chyba powiedziałem źle. Chyba nie Castellamar. Castellamar to się mogło nazywać wcześniej, natomiast oni to nazwali Orlamonde. Hmm, tak. Tak. Przepraszam za tę nieścisłość. Um, um, um, um. Jeżeli chodzi o ten obiekt, robi wrażenie, swoją drogą. Um, ciekawostki na temat tego obiektu to to, że powiedzmy znajduje się tam walny na zlitego onyksu, ważąca 1200 kg. Hmm. Generalnie ten obiekt to nie był tylko budynek, ale to jeszcze cała posiadłość, teren, ponad 3 hektary, park, prywatna plaża, z ciekawych roślin to nawet cyprysy, tam były zasadzone um, inne kwestie basen wielki basen otoczony 20 metrowymi greckimi kolumnami hmm, usytuowanie bardzo malownicze nad no, takim właściwie hmm, no, bezpośrednio nad morzem na takim spadzistym wybrzeżu e, 180 stopniowy widok na morze śródziemne Także bardzo, bardzo malowniczo i atrakcyjnie, potencjalnie inspirująco. Co ciekawe, ja dotarłem do takiego obszernego artykułu francuskojęzycznego, który bardzo wnika detalicznie w tą całą historię tej budowli oraz prezentuje jak gdyby jej zwiedzanie w tekście i sporą też galerię zdjęć sporo ilustrowane. Jeżeli znasz francuski, to umieszczę link do tego. Jeżeli interesują Cię takie rzeczy, jakieś zamki, pałace, architektura, to umieszczę te wszystkie linki w notatkach do tego rozdziału Molium. Natomiast jest to na swój sposób ciekawy. Z jednej strony zapoznać się z tym francuskojęzycznym artykułem, gdzie sobie zwiedzamy, zwiedzamy ten obiekt, mamy te zdjęcia jest to ciekawe, gdyż w tym artykule mamy te zdjęcia generalnie stare może nawet z czasów Maurycego bardzo prawdopodobne stare zdjęcia o niższej jakości, ale dzięki nim można zobaczyć jak ten pałac wyglądał wówczas kiedy, kiedy Maurycy go zakupił prawdopodobnie hmm. natomiast Robiąc jakiś research, można dotrzeć do informacji współczesnych na temat tego obiektu i zobaczyć sobie o wiele lepszej jakości zdjęcia, nawet gdzieś jakieś filmiki są reklamujące ten obiekt. Bardzo ładnie, atrakcyjnie się prezentujący, robiący wrażenia, Jestem ciekaw, czy aby tam nie zrobili hotelu. Jeszcze, jeszcze nie dotarłem do tej informacji, gdyż aż tak głębokiego researchu nie robiłem. Niemniej jednak obiekt jest żywotny jak najbardziej. Ma nawet własną stronę internetową, gdzie już po angielsku można się pozapoznawać z różnymi informacjami na jego temat, usytuowania, wnętrza, zewnętrza. Swoją drogą to jest marmurowy zamek. <grym> tak abstrahując. Także jeszcze jedna ciekawostka na temat tej budowli. Zapoznanie się ze zdjęciami zrobiło na mnie wrażenie takiej nieprzystępnej budowy i takie strzeliste, bardzo bardzo duże przestrzenie przypominające mi bardziej katedrę niż jakiś pałacyk czy zameczek kojarzący mi się z gotykiem. Wyglądało mi to, to nieprzystępnie dosyć. Niemniej jednak na tych bardziej współczesnych zdjęciach już to wygląda nieco przyjaźniej hmm, niż, niż na tych zdjęciach pierwotnych z tego francuskiego francuskojęzycznego artykułu. Hmm. Jak tam, jeżeli byś chciał czy chciała sobie obejrzeć te zdjęcia, to możesz na nich zobaczyć, szczególnie na tych z tego francuskiego tekstu, możesz zobaczyć jak wielkie korytarze tam były, to całe, jak gdyby, sale, ogromne, hm, może nawet na kilka pięter, wysokość tego, hm, robi wrażenie. Jak można się czuć w takim korytarzyku, <śmiech> To, hmm. na swój sposób taka osobliwa ciekawostka, że ów Maurycy Metterling w którymś momencie w swoim życiu zakupuje ten właśnie obiekcik, hm, jako swoje miejsce zamieszkania, co jednocześnie stanowi spełnienie marzeń jego żony, dowiadujemy się po drodze. Hmm, René, tak. Żona René. Hmm. No ale dalej wracając do Buffa Tarkingtona, bo jeżeli chodzi o tego Maurycego, to jest taka kotwica, to jest właśnie takie podążanie za wzmiankami poprzez Buffa Tarkingtona i jego niepozorną książeczkę z 17 lat, dowiedziałam się zarówno bardzo wielu interesujących informacji o owym Bufie Tarkingtonie, jak i również dotarłem do Maurysego, XIX-wiecznego pisarza, który podzielał moje postrzeganie czasu. To jest dla mnie niesamowite i perspektywa zgłębienia tego tematu jest dla mnie bardzo interesująca. Perspektywa zgłębienia dorobku Bufa Tarkingtona też, gdyż tam Mamy do czynienia również ze smakołykami. W tym szczególnie jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, ale o tym już za chwilę. Wraca, więc, więc Buff Tarkington. Co, co o nim znowuż? Jeżeli chodzi o Buffa Tark Tarkingtona, to on również na przełomie XIX-XX wieku żył na tym świecie. Zadebiutował w wieku 30 lat. I nie była to powieść 17-latek, bo powieść napisał później, w wieku lat 47 um, Najbardziej znany, jak już mówiłem, jest zupełnie z innych tytułów, które zostały zresztą również niejednokrotnie zagranizowane. Jednym z tych tytułów jest The Magnificent Andersons. Y, czy Andersons. Y, wspaniali Ambersonowie. Hmm. Co ciekawe, jest to druga część trylogii, trylogii pod tytułem Growth, czyli Wzrost. Wspominałem, że dorobek literacki Buffett Tarkingtona jest obszerny, ale co ciekawe, w tym, tymże dorobku znajdują się też całe serie, jak na przykład ta trylogia Wzrostu, której właśnie drugi tom został uznany, on tam zdobył chyba nawet jakąś nagrodę, też prestiżową. zekranizowano go. Co dalej? Inna powieść, który jest dosyć znany, to Alice Adams. Nagroda Pulitzera. Hmm. Rok po wydaniu, swoją drogą. Czyli dosyć szybko, dosyć szybko. No i w następnych latach ekranizację, czyli nawet nie jedna, tylko więcej, co Dobrze ilustruje popularność, jaką ta powieść się cieszyła. Hmm. Jest również znany z cyklu Penrod, który został również wydany na polskim rynku. Jeżeli chodzi o tego Penroda, to jest to właściwie jedyna z tych powieści, które wspomniałem, która została napisana przed 17-latkiem, gdyż. Um jak tak zerkam z notatki, 17 lat, miał premierę w 1916. Natomiast te pozostałe powieści w późniejszych latach, za wyjątkiem Penroda, który, który już dwa lata wcześniej dwa lata wcześniej gdzieś tam zaistniał w przestrzeni. Na początku, jako takie szkice komiksowe, później to się przerodziło do, do powieści. Powstała z tego taka seria trylogia właściwie, um, którą porównuje się, co ciekawe, do twórczości Marka Twaina, do przygód Tomka Sawyera czy Huckleberry'ego Finn'a. To zresztą jest dosyć interesujące, że, że Buff Tarkington poza tym, że pisał Również ilustrował własne książki, i nie tylko własne, ale i innych autorów. I co ciekawe, jedną z książek, które ilustrował, były właśnie przygody Hakoderego Fina Marketlena, czyli jak gdyby ilustrował własną konkurencję. Hm. Tak, to, to jest swego rodzaju osobliwa ciekawostka. Um, w każdym razie wracając do tego cyklu Penroda, też jakby nastoletni chłopiec o wiele młodszy od Willie'ego z siedemnastolatka to tenże cykl Penroda cieszył się popularnością podobną co wszystkim chyba znane czy wielu, wielu ludziom znane powieści Marka Twaina Co dalej, co dalej Wracając do siedemnastolatka dokopałem się do takiej też bardzo, bardzo dającej do myślenia ciekawostki mianowicie, że w swoim życiu prywatnym Bów miał tylko jedno dziecko. Miał dwie żony, ale tylko z jedną z nich miał dziecko. I to dziecko niestety zmarło w wieku 17 lat. O! I tutaj by wypadało postawić wielokropek i się tak zadumać. Hmm. Mieć taką refleksję. Czy to przypadek? Zadać sobie takie pytanie. Czy to przypadek, te dwa fakty ze sobą połączyć. Hmm. Powieść siedemnastolatek i jego własne dziecko w tym wieku, już, które, które w tym wieku zmarło, które poza ten wiek nie wyszło. Dało mi to do myślenia dosyć refleksyjnie. Hmm. No ale dalej, jeżeli chodzi o inne rzeczy, które ma w swoim dorobku Buff Tarkington. On nie pisał tylko powieści, co jest ciekawe. Między innymi napisał taką pracę The World Does Move, czyli Świat się rusza, w wieku 59 lat. Postanowił napisać własne, spisać własne wspomnienia, więc jeżeli, jeżeli jesteś, czy byłbyś, czy byłabyś ciekawa, Um, takich zakulisowych informacji, co jest szczególnie atrakcyjne dla każdego fana danego autora, dotrzeć do zakulisowych informacji, to świetnie jest wówczas odkryć, że takie pozycje istnieją. Jakieś pamiętniki, jakieś listy. Ja przypominam sobie teraz Franca Kawki, listy do Mileny Jesięckiej, jednej z jego sympatii. Um, kiedyś, kiedyś zainteresowałem się, robiąc taką dygresję, właśnie z Francem Kawką. I nie było to spowodowane wcale stricte tym, że jego powieść znajdowała się w kanonie lektur szkolnych. To był bardziej mój własny wybór podyktowany rekomendacją mojego dobrego kolegi, który mi zarekomendował Franca Kafki. Jaka to była książka wówczas? Czy to był ten szkolny? tytuł, proces? Chyba tak. Ale od tego się dla mnie zaczęło. Mnie to zainteresowało dosyć. Mieliśmy też tą yy, z owym człowiekiem dyskusję, rozmawialiśmy na temat y, tej twórczości. Ja wtedy głębiej w to wniknąłem i właściwie wypożyczałem z biblioteki wszystko, co tam kawki mieli. Miałem taki kawkowy okres, Um, I w którymś momencie bardzo, bardzo miałem miłą niespodziankę, kiedy okazało się, że w bibliotece mają też taką właśnie zakulisową pozycję um, listy franca kawki do wspomnianej Mileny jesieńskiej, czyli do jednej z jego sympatii, jego życia. Hmm, czyli taka totalnie zakulisowa informacja, prawdziwe listy, już nie fikcja literacka, tylko jego takie prywatne życie, jego prywatne, rzeczywiste, autentyczne myśli. Smaczek, po prostu smaczek, jak już mówiłem zawsze, dla każdego fana, danego autora czy artysty. Dotrzeć do takich rzeczy. Trochę miałem poniekąd, podobnie, kiedy czytałem biografię Vincenta van Gogh'a, jednego z moich ulubionych malarzy. Na temat tej biografii też rozdział cały molium. Nagrałem gdzieś tam w archiwach, go znajdziesz. Um, więc jeżeli chodzi o buffa Tarkingtona, to u niego też dostajemy coś takiego, jeżeli zagustujesz w jego twórczości, jednej, drugiej, trzeciej powieści gdzieś cię to wciągnie, a można powiedzieć, że na swój sposób jego twórczość jest spójna, gdyż łączą ją, łączy łączy tą twórczość, wspólny mianownik pewnych, pewnych motywów, o których zaraz też powiem, to jeżeli zainteresuje Cię ta twórczość przypadnie Ci do gustu, to może się okazać atrakcyjnym właśnie takim smaczkiem lektura już takiego zakulisowego World does move, gdzie autor przedstawia taką już prywatną perspektywę własnego, prywatnego życia, spisując różnorakie tam dowiadujemy się między m.in. właśnie o jego stosunku do rodzącej się właśnie motoryzacji, um, który to stosunek nie był dobry. Zdecydowanie w tamtych czasach to się dopiero gdzieś tam wyłaniało, ten przemysł. Zresztą um, to wyłanianie się przemysłu, tych potentatów przemysłowych w opozycji do uznanych bogatych rodzin, gdzie liczyło się nazwisko, to też jest jeden z głównych motywów jego powieści różnorakich. Natomiast innym jest właśnie ta jego awersja do, do tego uprzemysłowienia jako takiego, do, do konceptu automobilu. Nawet sama nazwa samochód, automobil um, nie podobała się Buffowi. On bardziej preferował inne nazwy, których teraz nie przytoczę. Ta nazwa automobil czy samochód um, nie brzmiała dla niego estetycznie, jest co ciekawe. Natomiast nad wszystko, przede wszystkim on miał, jakby on, on tak spoglądał na, na to uprzemysłowienie, że to jest takie wchodzenie cywilizacji z butami w naturę, władz, który panował dotychczas, że to wszystko zaczyna być oklejane asfaltem, dymem, hałasem. Um, to mu się nie podobało, gdzieś tam przeczuwał po prostu, być może to wszystko, w czym dzisiaj żyjemy, czy ten smród i gęstość spalin, hałas, od którego trzeba się odgradzać specjalnymi panelami rozstawionymi przy ulicach. To wszystko, jakieś tam rzeczy, myślę, że Buf mógł gdzieś tam podskórnie przeczuwać, odczuwając tą wersję do, do rodzącej się właśnie co nowej gałęzi przemysłu hmm, motoryzacyjnego. W każdym razie wracając do innych rzeczy, które, które wydał, najbardziej z jego dorobku literackiego zainteresowało mnie, że wydał taki smaczek um, pod tytułem Some Old Portraits, A Book About Art and Human Beings, czyli pewne stare portrety, książka o sztuce i istnieniach ludzkich. Um, czy, czy też o sztuce i człowieku w wolnym tłumaczeniu. Dlaczego to jest interesujące? I w ogóle to też jest smaczek. To jest swego rodzaju yy, smaczek po prostu. Um, hmm, zbiór esejów, zbiór esejów, w których... Zbiór esejów na temat portretów, na temat yy, hmm, 17-18 wiecznych dokładnie portretów historycznych postaci. Hmm. Które to eseje wychodzą dosyć zgradnie w um, Otrzymują bardzo przychylne recenzje. Chociaż z drugiej strony tych recenzji nie warto znowuż uważać za za autorytatywny punkt referencyjny gdyż nierzadko bywa tak, że to, co mówią krytycy, literaccy czy recenzenci w różnego rodzaju gazetach, zupełnie nie idzie w parze z recepcją publiczną. Czyli okazuje się, że książka może być bardzo, bardzo poczytna, cieszyć się dużą popularnością, podczas kiedy recenzje w prasie miała bardzo niepochlebne. O tym też już opowiadałem, wspominając o... Fest i Marie Corelli, takiej autorki, która wydała Roman z dwóch światów. Ja lubię wracać do tego wątku. Świetny przykład właśnie na ten rodzaj fenomenu, kiedy właśnie to zdanie krytyków i recenzji oficjalnych publikowanych w prasie zupełnie, zupełnie, zupełnie nie idzie w parze z tym jak książka jest odbierana przez czytelników. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasem jak najbardziej to jest wszystko spójne razem ze sobą i tutaj myślę, że można by zaufać i stwierdzić, że faktycznie ten zbiorek esejów wyszedł bufowi dosyć atrakcyjnie. Kiedy wniknąłem w szczegóły, znalazłem taką dosyć interesującą recenzję, co ciekawe, wydaną, bodajże w tym samym nawet roku, w którym wydano ten zbiór esejów. Recenzja, um, z której właśnie, z której pozyskałem większość tych ciekawostek, która mi dosyć zaostrzyła apetyt na tą pozycję, której niestety nie mogę jeszcze wyszperać nigdzie, a bardzo bym chciał dotrzeć do tego jakoś, do tych esejów na temat portretów. Trochę więcej szczegółów na temat tego konkretnie zbiorku to jest dokładnie zbiór 15 esejów na temat 17- i 18-wiecznych portretów historycznych postaci, ilustrowanych ponad 20 reprodukcjami. Swoją drogą te reprodukcje same w sobie chwali się ich jakość dosyć, że są wysokiej jakości. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o czym pisze, w tych esejach to omawia, omawia postaci zarówno malarzy, między innymi Johna Relay'a, który namalował portret Isaaca Newtona, sztukę tych malarzy, ich życie, jak również malowane postacie, um, czy też w ogóle naturę ludzką. Oddaje w słowach ujawniony na portrecie charakter. Modela, czyli stara się to jest, to jest chyba najbardziej charakterystyczne w tych esejach, że Buff obiera taką postawę um, opisu tych portretów, tak jakby spoglądały, tak jakby odczytać charakter postaci przedstawionej na portrecie z samego portretu. Co można z tego portretu odczytać? Um, to tak do tego podchodzi. Podobno bardzo zmyślnie mu to wyszło. Hmm. Ach, jest to intrygujące i ekscytujące perspektywa zapoznania się dokładnie z tymi esejami. Smaczek totalny. Hmm. Przeczytam może, co recenzentka, recenzent, bo nie jestem nawet pewien jakiejś płci, gdyż tam imienia nie było podanego, twierdzi o o tym konkretnie zbiorku. Mianowicie twierdzi m.in., że każdy z zawartych w tym zbiorku esejów ma, posiada swoje osobliwe zalety. Twierdzi również, że, że w tej książce obrazy i ich malarze są wspaniale ożywione. Hmm. A jeżeli chodzi o tę recenzję, to jest w ogóle recenzja pod tytułem Painters and Sitters, czyli Malarze i Modele, Opublikowana na łamach The Saturday Review w 1939 roku um, he, he, he, przez R. Ellis Roberts. I tak właśnie, to jest pytanie: czy to R, to jest pan czy pani? Tak. Hmm. Swoją drogą, ciekawa sprawa, gdyż recenzja, recenzja ta konkretna znajduje się na stronie, na której znajduje się wiele innych archiwów różnych czasopism, można dotrzeć do mnóstwa, mnóstwa publikacji archiwalnych. Ja zamierzam sobie pogłębić ten research w tematach, o których dzisiaj mówię, czyli zamierzam sobie na tym konkretnie serwisie z recenzją tej konkretnej pozycji, z tymi portretami wyszukać hasło pana Tarkingtona, czy pana Metterlinka i zobaczymy, może coś tam znajdzie, gdyż mam takie przeczucie, że ten konkretny serwis ma dosyć obfite zbiory archiwów różnych czasopism, choćby już jakby filtrowanie po, po tym autorze czy autorce R. Ellis coś tam daje obfite wyniki można zapoznać się z różnymi recenzjami innych innych pozycji, a recenzja hmm, tego zbiorku esejów na temat sztuki wydała mi się dosyć atrakcyjnie napisana, więc chętnie zapoznałbym się również z innymi tego samego autorstwa, a ten serwis daje łatwy dostęp do tego w takiej sytuacji. Hmm. Co dalej? Jeżeli chodzi o pozostałe ciekawostki na temat Buffa Torkingtona, śledzę, śledzę notatki, myślę, że to by były myślę wszystkie Och, już, przecież bym już opowiedział o wszystkim hmm, hmm, hmm. ale tak faktycznie na co to wygląda jeżeli chodzi o no to, to mnie zaskoczyło że wszystkie ha. jeżeli chodzi o tą niechęć bufa do, do rodzącego się przemysłu motoryzacyjnego to nawet, nawet w 17-latku jest taki, taki urywek, gdzie główny bohater, Willie Baxter, fantazjuje na temat, na temat tego, że mógłby zyskać względy panny Prat, ratując jej pieska flopita spod kół złowrogiego automobilu. Ha! Tak. Taka niepozorna ciekawostka, ale staje się nagle integralnym puzzlem całości, kiedy spojrzeć na ten motyw, jego niechęci do samochodów, jako jeden z głównych motywów w jego twórczości literackiej. Gdzieś tutaj same echa tylko docierają tego motywu, ale to nabiera sensu w kontekście głębszego głębszego obrazu. Natomiast jeżeli chodzi o, jeszcze o kształt jego twórczości, to tak na koniec jeszcze dodam na temat y, twórczości Buffa Tarkingtona, to na tyle, na ile ja przeprowadziłem research, ona się wydaje taką dosyć sielską, y, kameralną. Swoją drogą to jest interesujące, już, już na samym początku zwróciło moją uwagę, że miejsce urodzenia Buffa Trackingtona jest dokładnie takie samo, jak miejsce jego tak zwanej śmierci. To zrobiło na mnie, to mi dało do myślenia, tak powiem, nie, że zrobiło wrażenie, ale dało mi do myślenia. Szczególnie w powiązaniu z faktem, to zyskuje sens, w powiązaniu z faktem, że w jego powieściach często bardzo um, mamy do czynienia z odwzorowaną scenerią z jego własnego miejsca zamieszkania, z jego własnego miasteczka, z jego własnej okolicy. To są właśnie często takie kameralne, kameralne, swojskie hmm, historie, powieści różnorakie, przedstawiające właśnie te, te, te jakby stykanie się tych dwóch epok na swój sposób, czyli um, rodzin uznanych, bogatych, a rodzącego się przemysłu, gdzieś tam jakaś historia miłosna lub miłosna, e, czy gdzieś tam jeszcze mamy tą młodzież, e, różne takie rzeczy. E, myślę, że mógłbym to określić najogólniej powieścią obyczajową. Hmm. Sporo, spory dorodek, bardzo spory dorodek, zarówno właśnie u, u Bufa Parkingtona, jak i u, u Maurycego Meterlinka, do którego przez Bufa dotarłem ten dorobek literacki jest bardzo bogaty, więc jest to zgłębiać. Niestety na polskim rynku Bufa Parkingtona bardzo mało chyba jest dostępne. Tak bym przypuszczał. Na tyle na ile dotarłem, te najbardziej uznane powieści chyba nawet ich nie ma. Mogę się mylić, ale nie dotarłem do informacji Gdzieś tam szprałem na Merlinie, czyli tej jednej z większych księgarni internetowych i nie znalazłem nic specjalnego. Bardziej, przynajmniej na polskiej Wikipedii hmm, oryginalne tytuły, brak żadnych informacji, żeby były obecne te tytuły w Polsce. Tyle tylko, że ten cykl Open Rodzie, czyli ten porównywalny do Marka Twaina, Tomka Sojera czy Haker Deregofina, ten cykl Open Rodzie był w Polsce obecny w naszym rodzimym języku. Hmm. W każdym razie, tak już podsumowując, więc e, przedstawiłem Tobie trochę tych, trochę tych informacji na temat e, 17-latka, na temat Wufa, Tarkingtona, na temat Maurcego, e, meterlinka czyli bardziej metafizyka, filozofia, hmm. trochę sztuka e, duże tematy do zgłębiania, jeżeli szczególnie jeżeli interesujesz się właśnie kjawiskami y, paranormalnymi, czy metafizyką, czy filozofią wspomnianą. Hmm. Albo jeżeli lubisz właśnie takie kameralne swojskie opowieści, to dorobek Buffa Tarkingtona może być dla Ciebie atrakcyjny, szczególnie jeżeli znasz angielski. <śmiech> tak. A jeżeli chodzi jeszcze o ten zbiorek y, esejów na temat portretów, to, to też jest właśnie taka bardzo oryginalna, dla mnie ciekawostka, której zupełnie bym się nie spodziewał. Przypomina mi, czy kojarzy mi się z takim albumem Williama Whartona obrazów. Bo jeżeli chodzi o Williama Whartona, to oprócz tego, że on był pisarzem, to również malował. I co ciekawe, istnieje nawet zbiór, istnieje taka książeczka, w której są zawarte reprodukcje jego szeregu prac, co dla, dla każdego fana, miłośnika twórczości Williama Whartona może być bardzo apetycznym gąskiem, szczególnie w związku z tym, że na tych obrazach William Wharton odwzorował, czy zilustrował wiele rzeczy, które znajdują się w jego powieściach po prostu, czyli hmm, jest, jest interesujący dialog pomiędzy jednym a drugim, jeżeli przypadły Ci do gustu powieści Whartona, to może być to gratką swoistą, zapoznać się z tymi obrazami. Może być interesującym wiedzieć, że taki zbiorek jak najbardziej istnieje wydany tychże, tychże obrazów Whartona. Z tym się od razu skojarzyły te eseje Buffa Parkingtona na temat tych 17 xvii wiecznych portretów. Prawdopodobnie dosyć zgrabnie udanie opisane. Ach, ach, bardzo, bardzo chętnie bym nie przeczytał. <grydy> bardzo chętnie. Hmm. Tak jak już mówiłem, to, to mi zaostrzyła apetyt, informacje, do której dotarłem. Hmm. Czy się jeszcze spotkam z Bufem Tarkingtonem? Nie wiem. Póki co jeszcze nie dotykałem do żadnych innych jego książeczek po polsku. Być może w którymś punkcie pokuszę się posłuchać czegoś po angielsku. Zobaczymy. Um też z pana Maurycego Meterlinka, zamierzam zgłębić, tak się podzielę dla ciekawości, i ten eternalizm, który sam w sobie okazał się bardzo, bardzo też obszernym zagadnieniem, doparłem do jakiegoś, między innymi, kolosalnego eseju etycznych implikacji eternalizmu, tak, a jako, że interesują mnie te zagadnienia, to będę miał co czytać, także Także myślę, że to by było wszystko, jeżeli chodzi, na, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział, pierwszy blok tematyczny dzisiejszego rozdziału Molium. Był to rozdział 22, ale to jeszcze nie koniec, bo to dopiero raczej koniec pierwszej jego części. Natomiast już za chwilę część druga, w której przedstawię wywiad. Wywiad, teraz już mogę powiedzieć z kim. Będzie to wywiad z Kurtem, lektorem audiobooków. Jest to jeden z lektorów audiobooków z tak zwanej amatorskiej sceny lektorskiej w Polsce. Amatorskiej o tyle, że mamy do czynienia z osobami prywatnymi, które nagrywają książki na własną rękę, czyli nie robią tego zawodowo, nie pracują w jakimś studio specjalnym, w jakiejś firmie, tylko robią to na własną rękę, jest to ich własne hobby, pasja może, czy własna po prostu inicjatywa z takiego czy innego powodu. Jedni nagrywają mniej, inni więcej. Są tacy, którzy nagrali bardzo dużo do tej pory. Jest wiele takich osób i można poszukać doprzeć przez to do różnorakich pozycji ponagrywanych przez ludzi. Ja o lektorach audiobooków w Polsce opowiadałem już wiele w Molium. Między innymi o Mako New, czy o Wojtku Maiselbaumie. Te zagadnienia znajdziesz również w archiwum Molium. Zapraszam do zgłębiania archiwum. Są wywiady. Wywiad z Wojtkiem jak najbardziej. Wywiad z Mako też. Um, przy czym wywiad z Maków w wersji tekstowej wywiad z Wojtkiem w wersji głosowej wywiad z Maków w wersji głosowej też jest ale nie ja go przeprowadzałem tylko um, inne osoby w innej audycji ale linki do tego wywiadu są w wywiadzie w wersji tekstowej który jest na łamach, więc do wszystkiego można się dokopać bezpośrednio z naszej strony jak najbardziej um, jeżeli chcesz pozgłębiać tematykę polskiej sceny lektorskiej, amatorskiej polskiej sceny lektorskiej. Hmm. Natomiast dzisiaj chciałbym przedstawić Tobie kolejną postać. Kolejną postać na tej scenie, którą jest właśnie wspomniany Kurt. Jak robiłem research swego czasu na temat lektorów w Polsce z tej właśnie amatorskiej sceny, zależało mi, żeby złowić tych czołowych, tych, którzy którym to nagrywanie widocznie najbardziej przypadło do gustu. Nie okazało się słomianym zapałem, którzy nagrywają, nagrywają i nagrywają i nagrywają i okazało się, że dosyć dużo już nagrali. I tak wyłoniła mi się pewna czołówka i na dzień dzisiejszy została mi tylko jedna osoba jeszcze, do której chciałbym dotrzeć, która odpowiednio dużo nagrała, ale nie mam do niej namiarów kontaktowych jeszcze. Być może Wiesz, jak dotrzeć do tej osoby, To tą osobą jest niejaki Marek Ferenstein. Jeżeli wiesz, jak dotrzeć do Marka, to zapraszam, proszę, skontaktuj się ze mną. To jest ostatni element układanki, której mi brakuje, żeby pokryć całą jakby czołową polską scenę aktorską, amatorską tutaj. Um, chyba, że oczywiście nie wiem, że kogoś nie znam jeszcze z czołówki, kto dużo nagrał, to też bardzo chętnie poznam i włączę tej audycji roztropaguje, gdyż bardzo mi zależy, żeby rozpowszechniać te informacje w przestrzeni, żeby jak najwięcej osób docierało do, do wspaniałego dorobku inicjatywy tych wszystkich ludzi, dlatego że jest to niezmiernie, niezmiernie cenna inicjatywa, dzięki której życie wielu czytelników może się zmienić na plus, wiele ludzi profituje z działalności tych osób uwielbia czy lubi bardzo słuchać audiobooki. Dla niektórych to jest wręcz jedyny sposób zapoznawania się z książkami. Um, słuchanie ich w formie audio. A dzięki tym osobom możemy słuchać książek, które nie są już wydawane na przykład, bo powiedzmy wydawnictwom różnorakim się nie opłaca. Czy też mamy nawet kontrast jakiś, mamy jakąś konkurencję. Mamy jakiś wybór. Zawsze to fajnie mieć wybór. Móc sobie wybierać w różnych głosach, tak jak na serwisie LibriVox, gdzie mam nagrywane audiobooki przez ludzi z całego świata, nierzadko te same tytuły przez różnych wolontariuszy, a więc przeczytane w różny sposób do wyboru do koloru. No ale wracając do bohatera dzisiejszego zwiadu, którym jest wspomniany Kurt. Kurta ja poznałem, zawsze znaczy właściwie dowiedziałem się o nim jako o osobie czytającej Stephena Kinga. Tak, to była pierwsza informacja, którą, do której dotarłem kiedyś tam na temat Kurta, że on czyta Stephena Kinga. To mnie zainteresowało między innymi dlatego, że um, właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze zainteresowało mnie, gdyż okazało się, że on faktycznie bardziej konsekwentnie nagrywa, nie nagrał tylko jednej, dwóch książeczek, tylko wziął się za to hmm, prężniej. I sięgnął po dłuższe nawet cykle. Roczna wieża, coś mi się takiego bija teraz. Dokładnie teraz już nie pamiętam, ale, ale trochę tego jest i nagrywa już nie od dziś. A drugi powód, dla którego mnie to zainteresowało, to to, że Stephen King, kiedyś się w nim bardzo zaczytywałem. Miałem taki okres w życiu, kiedy jeszcze gustowałem w horrorach i zaczytywałem się wówczas tak w Stevenie Kingu, jak i w Grahamie Mastertonie. I ja bardzo dużo wówczas przeczytałem Kinga, co, co było dla mnie wówczas interesującą lekturą. Obejrzałem też kilka ekranizacji, też były ciekawe, więc dowiedzieć się, że, to, że część tego jest w audiobookach dzisiaj, grywana w tej przestrzeni amatorskiej, lektorskiej w Polsce. To było dla mnie interesujące, więc postanowiłem skontaktować się z Kurtem i zaprosić go do, do udzielenia wywiadu w Bolnium odsłonić nieco więcej detali na temat jego działalności, między innymi odkrywając, że nie tylko Stephen Kinga nagrał, odkrywając jego motywy, odkrywając jak pracuje, właściwie w sensie jak nagrywa, to na myśli dlaczego to robi. Um, jeżeli nie znałeś, czy nie znałaś kurta, to możesz poznać go dzisiaj, możesz poznać jego dorobek, jego książki, poszerzyć przez to swoje zasoby audiobooków, swoje czytelnicze zasoby, czy horyzonty. Także myślę, że słowem wstępu to wystarczy. Serdecznie zapraszam do odsłuchania wywiadu. Na ten czas, na ten czas się z Tobą prawie żegnając, ale ale jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie jak jeżeli słuchałeś czy słuchałaś poprzedniego rozdziału Molium, który otwierał drugi sezon po roku już wydawania audycji, to wiesz, że postanowiłem każdy rozdział okraszać na koniec zwieńczać recytację wiersza mojego autorstwa, gdzieś tam z moich własnych zasobów archiwalnych. I także dzisiaj przygotowałem pewien wiersz, który chciałbym przeczytać hmm, na zakończenie. Na zakończenie tej pierwszej części. A hmm, wiersz nosi tytuł. Już za chwilę. Powiem, tylko go wyszperam. Mm -hmm. Rozmowa. Wiersz nasi tytuł Rozmowa. I został napisany w przedziale od 2 do 10 listopada 2002 roku. Rozmowa. Przychodzisz? Poczekaj. Nie tylko wylosuję jeden z wielu kadrów mych nastrojów. W czym mi to twarzy przy tobie? Zdystansowana sympatia? Bezgraniczna otwartość? Smutek spoglądający poprzez? Świecące radością spojrzenie? Biały gołąb wleciał pomiędzy neurony, poszukując niespokojnego ducha. W roztworze nastrojów Istnieje esencja mnie. Na polu interpretacji bije źródło prawdy. Duch prawdy kryje się pośród wielu masek niedoskonałych chwil. Batalii własnego ja ze światem. Nie więc każda wspólna chwila będzie jedyna i jakby ostatnia. Prawdziwi my w prawdziwej rozmowie. Porozmawiajmy. Mówił Thomas Lee. Wszystkiego dobra.